Tam, przeczytamy dalszy urywek naszego rozważania z listu do Rzymian, z 10 rozdziału, może od wiersza 18 do końca. Ale mówię, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada, przez naród, który nie jest narodem, zbudzę w was zawiść. Przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu, a Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela powiada, cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Jeszcze z 11 rozdziału, pierwsze dwa wiersze. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud, bynajmniej? Przecież ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina Nie odrzucił Bóg swego ludu, którego uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Jeszcze raz, bo to, że mamy bardzo wszyscy z dziurawą pamięć, jeszcze raz chciałbym w skrócie, czy też streścić tylko te trzy rozdziały, które są bardzo ze sobą związane, mówią na temat Izraela. Czyli dziewiąty rozdział, w to do Rzymian, dotyczy odpowiedzi na pytanie... Czy te obietnice, które dane były Izraelowi w poprzednich wiekach już wszystkie są nieaktualne, odpowiedź jest nie, one wszystkie są aktualne, natomiast dotyczą tylko tych z Izraela, którzy mieli wiarę. Końcówka tego rozdziału 10 podkreśla jeszcze ten fakt, mam na myśli wiersze szczególnie od 24 Podkreśla ten fakt, że zbawienie dotyczy także tych, którzy nie pochodzą z Izraela, ale mają tę samą wiarę. 10 rozdział, w skrócie mówiąc, wyraża tę myśl, że powodem upadku Żydów było to, że oni, można powiedzieć, przewrotnie zastosowali przepisy Starego Testamentu, i właściwie swoje własne usprawiedliwienie ustanowili. A to usprawiedliwienie Boże jednak ostatecznie mówi, że kto wierzy, jest zbawiony. I tutaj jest kilka cytatów ze Starego Testamentu. Czyli aby mieć pewność, że się będzie w niebie, aby w ogóle tam być, potrzebne są dwie rzeczy, serce i usta. I to w tym rozdziale jest bardzo mocno podkreślone. Natomiast jedenasty rozdział <coughs> odpowiada na pytanie, dlaczego tak Bóg sprawił, że Izrael nie uwierzył w tego Mesjasza, na którego czekał przez tak długi czas. Do tego jeszcze dojdziemy. Albo jeszcze to można krócej streścić w inny sposób. Dziewiąty rozdział to jest przeszłość Izraela, czyli Abraham, Jakub. Dziesiąty rozdział to jest teraźniejszość Izraela, czyli niewiara. Jedenasty rozdział to jest przyszłość Izraela, a więc ich nawrócenie. I teraz, jeśli mam, mamy jeszcze te ostatnie wiersze przed sobą, to znowu można ogólnie powiedzieć, że apostoł przytaczając te wszystkie cytaty ze Starego Testamentu, z proroków, z Piątej Mojżeszowej, potwierdza cały czas tę myśl, że Ewangelia zwraca się do wszystkich ludzi. Jest to przykład właśnie tego, że Bóg daje się poznać Owszem, przez Biblię. Jeśli ktoś czyta Biblię, ma wszystkie możliwe środki do tego, żeby Boga zauważyć. Oczywiście z pomocą Ducha Świętego, ale też i Bóg mówi przez stworzenie. Czyli rękę jakiegoś malarza można poznać po tym, jakich kolorów używał, sposób prowadzenia pędzla. Gra, światła i cienia, to jest coś typowego dla konkretnego malarza. Obrazy Van Gogha wszyscy z daleka poznają. One są wszystkie takie zamglone jakby. Więc jeśli patrzymy na dzieło Boga, można zauważyć rękę Stwórcy. I tu jest ten przykład właśnie w 18 wierszu, że po całej ziemi rozległ się głos. Chodzi o niebiosa, czyli ktoś, kto bada położenie gwiazd do zbiorów, musi zauważyć, że to jest nieprzypadkowe, że to nie jest rozsypane po prostu pod tak, tylko jest w tym wielki porządek. Poza tym słońce świeci na wszystkich ludzi, a więc Ewangelia też zwraca się do wszystkich. Wierzch 19 potwierdza, że o przyjęciu Pogan mówił już Mojżesz, czyli ten, który ma. Cieszy się wielko, wielkim poważaniem u każdego Żyda, bohater narodowy. Dla wielu jest to wielka szkoda, że nie ma jego grobu. I tu jest powiedziane właśnie, że przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę Was zawiść. Chyba wszyscy rodzice tak mają ten sposób. Ich dziecko nie chce jeść. To mówi, no zobacz, jak Twój braciszek je. Widzisz? Też tak jest, albo jakiś kolega jest, zobaczy, jak on jest, i wtedy chcąc wzbudzić zazdrość, wiedz Jed, jest, bo on zaraz ci wszystko zje. To tak i tutaj Bóg mówi: wzbudzę w was zawiść. Czyli patrzcie, oni się nawracają. Mierządnice, celnicy nawracają się, a wy macie pismo i się nie nawracacie. Tak właśnie postąpił Bóg z Izraelem. Nie Żydzi się nawrócili. Myśmy się nawrócili. A Żydzi dalej się nie nakracają. Oni się gniewają na to, że inni jak gdyby zawłaszczają ich Boga. I 20 wiersz mówi Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. To jest coś bardzo dziwnego. Zwykle jest tak, że jeśli ktoś szuka, to znajduje. W ogóle, że trzeba szukać Boga. Bóg jest... W takim razie ukryty. To znaczy, że tak na pozór, to jak gdyby go nie ma. Nie widać go. Nie. Jeśli ktoś szuka Boga, to jest 100% pewne, że go znajdzie. Czy możemy podać przykład kogoś, kto rzeczywiście szukał Boga? Dla mnie pierwszą osobą, która się nasuwa, to jest Korneliusz. Korneliusz, ten dowódca nad setką. E, który, e, który rzeczywiście składał jałmużny, ofiarny, e, był człowiekiem pobożnym. Jego serce skłaniało się do Boga. i on Boga znalazł. Bóg do niego posłał specjalnie sługi, sługę Bożego, żeby mu opowiedział e, o zbawieniu. Ale, proszę? Nie, dobrze. No, tam Piotr był, nie, ukonany już. E, Ale może być też i przykład kogoś, kto nie szukał Boga. Na przykład ten opętany e, w krainie Geradzończyków. Nie wiem, czy stróż więzienny szukał Boga, ale kiedy czytam to, to mam wrażenie, że nie. Dopiero to, co ten śpiew w nocy, to trzęsienie ziemi, e, tak nim wstrząsło. Łot na krzyżu. Tak, na krzyżu. Czy to był człowiek, który szukał Boga? Nie mamy żadnych powodów, żeby sądzić, że on szukał Boga. A jednak Go znalazł. A więc dał się Bóg znaleźć tym, którzy Go nie szukali. Jeśli myślimy o kimś, myślę, że już właściwie On się nie nawróci. Nie ma szans. To w oczach Boga ciągle szansa jest. Tym, którzy Boga nie pyta, o Boga się nie pytali, Bóg właśnie się objawił. Ja osobiście szukałem Boga i Bóg dał się znaleźć. We właściwym czasie postawił na mojej drodze człowieka, który wskazał mi na Chrystusa. Myślę, że tak jest z każdym człowiekiem, który szczerze szuka Boga. To jest niemożliwe, żeby Boga nie było. Bóg chce dać się znaleźć. On tak jakby się ukrywa. Ale kiedy Go szukamy, to wychodzi nam naprzeciw. Bóg sprawił, że Ewangelia ta dobra nowina jest tak prosta to w 17. wierszu już widać wiara, wtedy je ze słuchania słuchanie przez słowo Chrystusowe widzimy, że Bóg to sprawił że posyłanie swojego Syna na tą ziemię sprawił właśnie to, że te wszystkie przepisy i nakazy zakonu Pan Jezus wypełnił a sam stał się tą drogą, pomostem do nieba i tym samym Bóg To tak bardzo ułatwił dla wszystkich ludzi, że właśnie poganie, wchodząc, przychodząc do Boga, mają tak bardzo prostą. A Żydzi myślą, że dalej są na prawie, na zakonie i chcą wypełniać i robić wszystko, ale tym sposobem do Boga się nie dostaną, dlatego że Pan Jezus jest jedyną możliwą i jedynym możliwym wejściem do nieba jeżeli ktoś go ominie to tak jakby stracił wszystko właśnie ten młodszy syn ojca przychodzi do niego i wie, że Bóg że jego ojciec jest miłosierny i że sługi u niego w domu mają pod dostatkiem chleba to jest miłosierdzie, to jest miłosierdzie. I powiedział, a ja tu z głodu ginę, wstanę i pójdę do ojca mego. A starszy syn jednak widzimy, on myśli, że on ciągle jest u ojca i wszystko czyni według, według można zamierzenia ojca, ale w gruncie rzeczy nie chce mieć społeczności ze swoim ojcem. Także tutaj widzimy w tych dwóch synach Pogan i Żydów, i tak i tutaj też. I widać to, że y, kiedy przyjmiemy to bardzo prostą Ewangelię, to tą dobrą nowinę, która nie jest y, trudna ani nie jest za daleka, ale ona jest tak prosta, że uwierz, a będziesz zbawiony. Przyjdź do Jezusa, a on cię nie odrzuci precz. I ten osiemnasty wiersz jest odnośnikiem do dziewiętnastego psalmu, który jest psalmem, który mówi o, o tej wspaniałości Bożej, że właśnie Bóg przemawia przez stworzenie. Kochani, choćby nawet tej całej Biblii nie było, to Bóg na podstawie tego, co stworzył, mógłby osądzić ludzi. Ale jeszcze więcej zrobił, bo jednak posłał zostało to wszystko spisane i stworzenie, oczywiście z tęsknotą oczekuje objawienia synów bożych, ale ten 19 psalm jest taką, taką, taką wspaniałością w tym dziele bożym, że nam mówi w drugim wierszu Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąkiego Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie, są to, nie jest to mowa, nie są to słowa i nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozgrzmiewa ich dźwięk. I do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na, na nich słońcu postawił namiot. I tak dalej. Bóg przez stworzenie przemawia do ludzi i a mamy jeszcze więcej, bo mamy to opisane tak samo jak wiele w stworzeniu jest doskonałości Czy na przykład 7 dni, które Bóg stworzył, czy w ciągu 7 dni Bóg stworzył całą ziemię, to jest ta liczba 7 doskonała, pierwsza niepodzielna liczba, i już tym samym widać tą Bożą doskonałość, że ten następny dzień, ósmy, i też to w wielu innych sytuacjach widać że y, właśnie to jest ten nowy początek, który jest i wymieniony w obrzezaniu, ale też i my mamy, zgromadzamy się właśnie tego pierwszego dnia po sabacie i tak dalej. Wiele takich jest sytuacji, które możemy właśnie y, widzieć w Słowie Bożym, że to jest właśnie stworzenie. I jeszcze raz chcę podkreślić to, że Ewangelia jest bardzo prosta. Jeżeli cokolwiek chcemy w niej zamazać i robić jakiś sobie problem, to tylko dlatego, że nie chcemy po prostu jej przyjąć. Małe dziecko może przyjąć do serca Pana Jezusa i uwierzyć Jemu, a nieraz starzec, który zna Pisma, przeczytał wielokrotnie, Nowy Testament nie może uwierzyć. Dlaczego? Dlatego, że odrzuca łaskę Bożą. Kalkuluje i przemyśla i ciągle myśli, że to jest niemożliwe. Wielu z nas spotkało się z taką sytuacją, że to jest zbyt proste, żeby mogło być prawdziwe. Ale jednak jest takie proste.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 robotników winnicy. I tutaj jest Albowiem Królestwo Boże niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł ówczesnym rankiem, najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych, stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie. Wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około jedenastej, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie. Ten szósty werset mówi właśnie o nas. My staliśmy o jedenastej godzinie dnia dniówki, ciągle bezczynni, nie szukając Boga. A oni na to, nikt nas nie nają. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy, a gdy nastał wieczór, mówi Pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. I też widzimy, że właśnie Kościół jest jako pierwszy zabrany do nieba w pochwyceniu i jako po prostu oblubienica traktowany. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze, a gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili, Ciężar, dnia i upał. Widzimy tutaj, że Bóg wyciągał ręce do Izraela przez cały dzień i tutaj cały dzień znosili ciężar, dnia i upał. To jest z kolei ich komentarz. Ach, jakiż to mozu służyć Bogu, czy to, co Ludwik powiedział do starszego brata, możemy tutaj się odnieść. Cały dzień, cały czas był w domu ojca. I ojciec był taki, że nawet mu nie dał koźlęcia, żeby się zabawił z przyjaciółmi. Więc tutaj Izrael, jak patrzymy proroczo, to on cały czas lekceważył proroków. Mówi o tym na przykład Szczepan w mowie, w 7 VII i 8 rozdziale dziejów. Widzimy jednoznacznie, że oni cały czas szli za bałwanami. Współczesny Izrael też, oni mają tego, tą gwiazdę Enfana, To jest ta sześcioramienna gwiazda. Talmud jest podstawą ich wierzeń. Oni już w ogóle nie wierzą w Stary Testament. On jest tylko traktowany jako zbiór luźnych zapisów, do którego nie mogą się całkowicie zaprzeć, bo tylko tradycja. A Talmud jest to kilkadziesiąt ksiąg, albo kilkanaście, zależy jak pobindowane. I tam są różne mowy mędrców, Żydowskich i w to muszą wierzyć, to jest judaizm. Nie ma to nic wspólnego z ludem starotestamentowym, trzymającym się Słowa Bożego. Więc Bóg, faktycznie, przed osądzeniem wielokrotnie wieloma sposobami napominał, a tym, którzy go nie szukali, czy i poganą, dał się znaleźć z łaski, niezależnie od uczynków. Każdy, kto uwierzy Pana Jezusa, nawet jeśli jest z tego plemienia żydowskiego, jest tak samo chętnie witany. Chciałbym jedna jedną rzecz y, powiedzieć, jak Pan Jezus właśnie przemawiał i kiedy właśnie Go żyć słuchali, nie wiem, gdzie to jest zapisane, ale Pan Jezus y, mówi, jeśli mi nie wierzycie, to uczynkom moim wierzcie. To, y, to co Pan Jezus czynił, cuda, które wykonywał. No, mógł mówić słowa, nie wierzyli Mu, ale tym uczynkom to już y, cud jakiś stał. A właśnie chodzimy, to, to chcę powiedzieć to, że te uczynki też przemawiały i to można powiedzieć jak silnie to przemawiało i tak temu po prostu nie wierzyli. Panie Jezus to tak, aż zobaczmy, jak On się tak delikatnie i aż prosząco zwraca, jeśli mi nie wierzycie słowom moim, to uczynkom wierzcie i tak? W dwóch miejscach, Jana 10.38 i Jana 14.11. 1038. Jeśli zaś nie wykonuję, to choćbyście i mi nie wierzyli. Wierzcie uczynkom, abyście poznali, wiedzieli, że we mnie jest ojciec, że we mnie jest ojciec, a ja w ojcu. 14, 1. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. To zobacz, aż Pan Jezus się aż prosi, żeby uwierzyli. A i tak człowiek po prostu tak zatwierdziały, to możemy powiedzieć, no jak tak można po prostu zrobić, żeby nie uwierzyć. Ale niestety, tacy po prostu jesteśmy. No i my też, bo też do nas, słowo też do nas w pierwszej kolejności zwraca. Też tacy jesteśmy zatwardzali i nie chcemy tego słowa przyjmować. Co mamy zrobić? Jednak mamy to przyjąć. Po prostu, Można powiedzieć, to się nawet tak jak y, tu jest dalej przez tą zazdrość wzbudził, to jednak żebyśmy się, się też łamali i przyjmowali, bo Izrael tak już, można powiedzieć, tak bardzo do niego Bóg wyszedł, został, Pan Jezus tam między nimi nie przyjęli, nie chcieli Go słuchać, A my teraz to wszystko możemy, mamy tego odkryte, no, przedstawione i co da, dalej, byśmy mieli nie przyjąć? Mamy to właśnie przyjąć, nie zastanawiać się, tak jak ten był wspomniany, ten łotr na krzyżu, niewiele mamy o, o, o nim opisane, a on, tak jak ten 17 wiersz, posłuchał, wiara wtedy jest do słuchania, on rzeczywiście usłyszał i to wykonał, bo to chodzi o to, że to, posłuszny był ostatni, 21 wiersz mówi do ludu nieposłusznego właśnie, który nie posłuchał, a to słuchanie to znaczy, że posłuchał. Posłucha to znaczy, że yy, tak yy, ktoś słyszymy jakieś to, to czyjeś polecenie i to wykonuje. To, to, to wtedy jest można powiedzieć pełne to yy, słuchanie. Całkowite to się w tym zawiera. Słyszę i wykonam to, co jest yy, mówione. To słyszę. To jest Słuchanie. Na tym to polega, nie, nie tylko na tym, że jak, jak tutaj jesteśmy zgromadzeni i siedzimy i słuchamy. I stąd jest wiara, że będę słuchał i słuchał i słuchał, stąd mi wiara nie przyjdzie. Stąd, że po prostu ja to usłyszę i wykonam. To jest właśnie wtedy wiara, po prostu Bóg daje, bo tak jak mamy, ona wzrasta, tak już to Bóg to skonstruował, możemy. To mamy w, w tym, gdzie się przedstawiały właśnie w Ewangelii Łukasza, to jest 17 rozdział. Mówił wcześniej. Uczniowie mu powiedzieli, gdzieś ten wiersz jest, że przydaj nam wiarę. O, 17 rozdział, 5 wiersz. I posłowie do Pana, przydaj nam wiarę. I ludzie myśleli, że co, że takim Bóg nagle sprawi Że wiarę im wleje, będą mieli, nagle będą mogli na przykład, tak tam, że wyrwić się z korzeniami i przestać się i, i tak by się działo. Pan Jezus im, im to mówi o słudze i o tym, yy, po kolei jak tam czytamy sobie, możemy czytać, jak posłusznie wszystko ten sługa wykonuje. W ten sposób, tak i podobno, tak wiara, tak ta wiara po prostu wzrasta, pomnaża się. To jest po prostu wykonanie tego, co mówi Pan Jezus. 103 103 103 През <zijewis> <103. zijewis> Oh show that 180 Сотновна винеться стовав нам Бог. Сухарі чече сієї крас. нам дух. Збави Бог нас. О, згуби збави Бог нас. О, згуби збави Бог нас. В Єзусі на веки відпустий нам Бог О, згуби збави Бог нас. о, Zominionych tu dni Ręczy w sumieniu wciąż was niech w sercu wiara, w wialach słońcu się śni. O z goły bawion w nas, o z goły nas go bez на na wie odpuścił nam Bóg, o z góry dbał gdy pod ciężarem rozgrzycia i bok na dzień płomych już zgast. Nie opuszczaj, że ze mną tych swych O Збави Бог nas, від згуби збави Бог нас, від згуби збави Бог нас. Ісусе на день і розпустив нам Бог, від згуби збави Бог нас.